Program drugi Polskiego Radia jest piętnasta. Muzyka w kadrze. Dzień dobry Państwu. Za konsoletą Katarzyna Fiersd-Wojtkowska, a przy mikrofonie... Mariusz Gradowski. Zaplanowałem dziś dla Państwa muzykę filmową na Wielki Czwartek. Planów nie zmieniam, ale pragnę je uzupełnić. 29 marca w wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski, twórca wybitny. W naszej audycji chciałbym pożegnać tego bliskiego nam pisarza muzyką do ekranizacji i inscenizacji jego dzieł. Rekwiem dla gospodyni, Widnokrąg i Kamień na kamieniu. Oto muzyka Marka Kuczyńskiego do ekranizacji tej przełomowej, wybitnej, wspaniałej powieści. Ekranizacji w reżyserii Ryszarda Bera. muzyka Marka Kuczyńskiego do ekranizacji powieści Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu temat Michała grała orkiestra Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. Marek Kuczyński to dzięki jego uprzejmości mogę Państwu zaprezentować te niepublikowane dźwięki. To jest kompozytor aktywny, związany z Gdańskiem, jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Tworzy muzykę do filmów fabularnych, do filmów dokumentalnych, do spektakli. Możemy też spodziewać się niebawem jego nowej muzyki. Z chęcią ją Państwu zaprezentuję, a tutaj... Ta muzyka, która nie jest chyba dzisiaj dobrze pamiętana, a jak państwo słyszą, trzeba to nadrobić. Szkoda tylko, że taka okazja nas do tego skłania. Odejście Wiesława Myśliwskiego jest y, mm, niezwykle trudną chwilą, ponieważ jak okazuje się, y, wielu z nas, nawet y, nie spodziewalibyśmy się, jak wiele osób traktowało tę literaturę, którą tworzył Wiesław Myśliwski w sposób szczególny, w sposób wyjątkowy. I cieszę się, że możemy posłuchać muzyki z ekranizacji, inscenizacji jego dzieł, bo ta muzyka przypomina nam o postaciach, o losach, o bohaterach, ale także o tym, co nazywa się muzyczną frazą języka Wiesława Myśliwskiego. Nie wiem, czy państwo zastanawiali się, co to właściwie znaczy, że Wiesław Myśliwski miał muzyczną frazę. Czy to te pauzy, czy to ta oszczędność słów, jak gdyby oszczędność dźwięków. Jeśli chcieliby się Państwo podzielić własnymi wrażeniami, spostrzeżeniami, to zapraszam do korespondencji mariusz.gradowski, małpa.polskieradio.pl Można także komentować w postach na Facebooku. A tymczasem pozostajemy przy muzyce Marka Kuczyńskiego do ekranizacji powieści Kamień na Kamieniu. Tak jak powiedziałem, reżyseria Ryszarda Bera, zdjęcia Sławomira Lęczewskiego, znakomita obsada, Jerzy Radziwiłowicz jako Szymon Pietruszka, Bożemna Adamek jako matka Szymona i Michała, Adam Ferency jako ojciec braci, Janusz Michałowski jako Michał Pietruszka, Bronisław Pawlik, i Anna Żółkowska, moglibyśmy jeszcze tak wymieniać. To jest powieść, która mogłaby starczyć jako podstawa do e, rozpisania opowieści wieloczęściowej, wielotomowej, wielogodzinnej. To byłby fresk nakreślony szerokim gestem. Tu rzecz skondensowana, esencjonalna. Losy braci opowiedziane są e, poprzez obraz jednego dnia. Oto Szymon powraca do wsi ze szpitala i poszukuje Michała, którego nie zastał w domu. Jego wędrówka po wsi staje się pretekstem do spotkań z ludźmi, do wspomnień, z których wyłania się obraz życia. Przede wszystkim Michała, tak to w tej ekranizacji zostało pomyślane. Muzyka podąża za braćmi, jest skondensowana, jeśli mogę tak powiedzieć, jest intymna. Dużo tu przestrzeni, dużo tu pauz, dużo jest refleksji nad dźwiękiem. Moim zdaniem bardzo dobrze pasuje do ducha Prozy Wiesława Myśliwskiego. Posłuchajmy oto trzy fragmenty ze ścieżki dźwiękowej do ekranizacji kamienia na kamieniu: walc, bracia i finał. Bye. Muzyka Marka Kuczyńskiego do ekranizacji powieści Kamień na kamieniu Wysława Myśliwskiego. Przed chwilą finał, a wcześniej Bracia i Walc. Grała Orkiestra Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. Bodaj w traktacie o łuskaniu fasoli pojawia się taki, takie zdanie. Czasem myślę sobie, gdyby tak komuś udało się zagrać tę ciszę. Może to byłaby dopiero muzyka. I to jest chyba fenomen Wiesława Myśliwskiego, że możemy czytać go od deski do deski, jak to się mówi potocznie, zachłystując się bogactwem świata przedstawionego. Ale też możemy na chybił trafił sięgać po akapit czy nawet, tak jak w tym przypadku, po jedno zdanie i zastanawiać się nad nim jak nad najlepszą poezją. Znakomicie ujęła to Joanna Szwedowska w specjalnej audycji, która brzmiała na naszej antenie, na naszej antenie że rzeczywiście Wiesław Myśliwski zdaje się czasami być bardziej poetą niż prozaikiem. Jak gdyby proza była mu potrzebna do tego, żeby pisać najlepszą poezję. I ta poetyckość przyciąga dość powiedzieć o powieści Widnokrąg, to połączenie tego, co epickie, pełne rozmachu, pełne detalu z tym, co niewyrażone, niewyrażalne, umykające słowom. Nic dziwnego, że Izabela Cywińska, która znana jest z tego, że sprawdza tę granicę między realizmem a realizmem magicznym, między tym, co namacalne, a tym co ulotne podjęła się dwóch realizacji dwóch przedstawień które nawiązywały właśnie do wątków z widnokręgu w poszukiwaniu zagubionego buta to był rok dziewięćdziesiąty premiera na początku 98 i tutaj muzykę napisał Jerzy Satanowski ale także dotknięcie rok 2001 opracowanie muzyczne Marty Broczkowskiej i widnokrąg to także spektakl z 2019 roku w reżyserii Michała Kotańskiego, wystawiony w teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. To był początek roku 2019, ale rok później, w marcu 2020 roku, pamiętny rok pandemiczny, przedstawienie to pokazała TVP Kultura, i w ten sposób mm, dotarła ta sztuka do szerokiej grupy odbiorców. I wtedy mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy, w tak szerokim gronie, ci, którzy nie trafili wcześniej do teatru w Kielcach, mogliśmy usłyszeć muzykę Lubomira Grzelaka, która tam brzmiała. Jest to muzyka y, bardzo ciekawa. Przypomnijmy, Lubomir Grzelak, polski artysta, dźwiękowy producent muzyczny, y, posługujący się pseudonimem Lutolento. Może pod tym pseudonimem państwo znają go lepiej na przykład przypomnijmy chociażby jego bardzo udaną muzykę do filmu Wszystkie nieprzespane nocne w reżyserii Michała Marczaka. Ostatnio jego muzyka pojawiła się na przykład w spektaklu telewizyjnym Stan Podgorączkowy, także w filmie Królestwo. W spektaklu Widnokrąg muzyka Grzelaka jest muzyką wypełniającą przestrzeń, jest muzyką intymną, muzyką budującą tę przestrzeń między dźwiękami świata przedstawionego, a muzyką jako taką. Yy, dzięki uprzejmości kompozytora mogę ją Państwu zaprezentować i to jest właśnie ten moment. Posłuchajmy. Oto muzyka Lubomira Grzelaka do spektaklu Widnokrąg. Muzyka Lubomira Grzelaka do spektaklu "Widno Widnokrąg. Muzyka gęsta, muzyka wypełniająca tło, ale też, jak Państwo słyszą, muzyka czekająca na słowo. Tak to czasami jest z muzyką ilustracyjną, że nie jest to sztuka dźwięków, która wysuwa się na pierwszy plan, nie czaruje nas tematami, nie czaruje nas fakturą czy formą, a korzysta na tym, że jest wycofana i że daje podstawę do tego, żeby słowo mogło zabrzmieć pełniej i w sposób bardziej Wyrazisty I tak jest w tym przypadku. Ale kiedy okazuje się, kiedy możemy jej posłuchać samej w sobie, to tam w środku dzieje się więcej niż można się było spodziewać. I to jest znakomity przykład, że warto czasami wsłuchać się także w to, co pozornie pozostające na dalszym planie. Muzyka ze spektaklu Widnokrąg dzięki uprzejmości kompozytora Lubomira Grzelaka. Myśliwski to nie tylko powieści, oczywiście to państwo wiedzą, to też na przykład y, dramaty. O jednym z nich Janusz Majcherek pisał swego czasu tak. To chronologicznie biorąc ósmy utwór Myśliwskiego. Rekwiem dla gospodyni. Sytuacja wyjściowa jest najprostsza z możliwych, rzec by można elementarna. Umarła gospodyni. Żona gospodarza. Wdowiec spodziewa się, że zgodnie z tradycją ludzie ze wsi przyjdą czuwać nad zwłokami. Będą żałobne śpiewy. Będzie poczęstunek. Z dziada pradziada tak postępowano. Chodzi więc o wypełnienie rytuału czy ceremonii starszej bodaj niż chrześcijaństwo, lecz umyśliwskiego i poprzez tytułowe rekwiem i poprzez rozsiane po tekście odniesienia do Ewangelii, najwyraźniej należącej do obrządku chrześcijańskiego, zarazem warto zauważyć, że żaden przedstawiciel instytucjonalnego kościoła nie pojawia się w sztuce. Ceremonia żałobna spełnić się nie może albo spełnia się pokracznie, naopak. Misterium zamienia się w szopkę. Tyle Janusz Majcherek o dla gospodyni, a dzięki uprzejmości kompozytorka Marka Kuczyńskiego mam dla Państwa muzykę, która brzmiała podczas inscenizacji tej sztuki w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach w roku 2001 reżyserował ją Bogdan Tosza, scenografia Jerzego Kaliny i, murka, i muzyka Marka Kuczyńskiego. To jest muzyka, która pełnymi garściami czerpie z muzycznej tradycji mszy żałobnej. Poszczególne części odnoszą się do części mszalnych. Mamy Kyrie, mamy Rekwiem, mamy Miserere. Mamy też inne fragmenty, które dzisiaj nie zmieszczą się, ale chciałbym, żeby chociaż te trzy, Kyrie, Rekwiem, Miserere, pojawiły się w całości, ponieważ wydaje mi się, że one one y, zaświadczają o tym, jak dobra jest muzyka Marka Kuczyńskiego do tej inscenizacji. I to jest też muzyka, która nie była opublikowana, więc proszę nadstawiać ucha. To wyjątkowa okazja. Posłuchajmy. Muzyka do rekwiem dla gospodyni. a wcześniej Rekwiem i Kyrie, muzyka Marka Kuczyńskiego do spektaklu Rekwiem dla gospodyni Wiesława Myśliwskiego. Teatr Śląski w Katowicach, rok 2001, reżyseria Bogdan Tosza. Wiesław Myśliwski pisał tak, książki to także świat i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi tak sobie myślę, że właśnie dzięki naszym wyborom możemy odwiedzać ten świat, te powieściowe światy właściwie, w których Wiesław Myśliwski żyje i w których z nami rozmawia. Tak jak w uchu igielnym pamiętają państwo, pomimo śmierci. Jesteśmy wdzięczni za to, że Wiesław Myśliwski był z nami. Jest cudownie, że jego twórczość inspiruje do ekranizacji, do instynizacji, i że możemy słuchać muzyki z tych dzieł. Myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie z dziękami do dzieł Wiesława Myśliwskiego. Jest 15.35, muzyka w kadrze. Wielki Czwartek. Oto Marzet Entizami i jego ścieżka dziękowa do irańskiego serialu znanego pod międzynarodowym tytułem jako The of Angelos. To ekranizacja opowieści o siedmiu śpiących z Efezu, znanej w chrześcijaństwie, znanej w islamie. W obydwu tradycjach to opowieść o wierze, o zaufaniu, o ofierze, co dobrze wpisuje się w nastrój Wielkiego Czwartku. Prolog z telewizyjnego serialu Demen of Angels Muzyka, Maret Entezami. Czas y, tryduum paschalnego zapoczątkowany Wielkim Czwartkiem to czas dla wierzących oczekiwania, czas nadziei, ale to także dla osób, które tej wiary nie podzielają. Czas y, również nadziei na to, że wiosna, natura przyniesie odmianę, po zimie, po lodzie przyjdzie odwilż, która przyniesie życie. By powiedzieć językiem Jacka Dukaja z powieści Lud. I tutaj może spotykają się ci wierzący i ci tej wiary niepodzielający. Oto kompozycja The Hope, Nadzieja, Jana A. P. Kaczmarka z filmu Paweł, Apostoł Chrystusa. Nadzieja, temat Jana A.P. Kaczmarka z filmu Paweł, apostoł Chrystusa, rok 2018. Wielki Czwartek przypomina oczywiście o Ostatniej Wieczerzy i o zdarzeniu i o przypowieści, a także o inspiracji, w tym tej najsłynniejszej do dzieła Leonarda da Vinci. W serialu dokumentalnym z 2024 roku, którego bohaterem jest właśnie da Vinci, pojawia się cała sekwencja o Ostatniej Wieczerzy. Brzmi w niej muzyka, którą skomponowała jedna z najpopularniejszych, to na pewno, a może i najważniejszych współczesnych kompozytorek nie tylko muzyki filmowej, ale muzyki w ogóle. Caroline Shaw. The Last Supper, Ostatnia Wieczerza, muzyka Caroline Show z serialu dokumentalnego o twórczości Leonarda Da Vinci, ilustrująca sceny, w których pojawia się analiza i przedstawienie tego arcydzieła malarstwa. Wykonawcy supercussion, Percussion, Room Full of Thief, Ataka Quartet i wybitny kontrabasista John Patitucci. Ostatnia Wieczerza to także scena, której nie mogło zabraknąć w biblijnym serialu telewizyjnym z początku lat 90. Charlton Heston presents the Bible. Słynny aktor, Juda Ben Hur, opowiada o Biblii, spacerując, przechadzając się po miejscach, w których rozgrywały się wydarzenia opisywane w Piśmie Świętym. Nie mogło oczywiście zabraknąć także scen z Nowego Testamentu. W tym serialu biblijnym rozbrzmiewa muzyka Leonarda Rosenmana i to nią właśnie pożegnamy się z państwem, wspólnie słuchając na koniec fragmentów Ostatnia Wieczerza, Pojmanie i Zaprzeczenie. Dziękujemy. Katarzyna Firz wojtkowska i Mariusz Gradowski. Poezja Ukraińska w Dwójce. Pięć lat temu, na przełomie marca i kwietnia, kilka miejscowości podkijowskich, m.in. Borodianka, zostało wyzwolone spod krótkiej, ale bardzo okrutnej rosyjskiej okupacji. Posłuchajmy wiersza z tego okresu. Przykład Marcina Gaczkowskiego czyta Łukasz Lewandowski. Dmytro Łazutkin. Chianti. Może spróbuję palcem, powiedziałem do niej I za trzecim razem wepchnąłem korek do butelki Wytrawnego włoskiego wina Zdaje się, że Kianti Kupiliśmy je w supermarkecie na wylotówce ze stolicy Bo ktoś nam powiedział, że w Borodiance sklepy są nieczynne I przypomniało mi się, jak na przystani w Neapolu Oblałem się takim samym winem. Prom płynął na Capri, bilety były czterdzieści euro. Tak, na pewno Kianti. Deszcz nadchodził, ale zmienił zdanie. Zimna wiosna 2022 nie miała łez. Z Borodianki właśnie wypchnięto Rosjan, a my cały dzień nagrywaliśmy wywiady ze starszymi paniami, które przeżyły okupację. Wyły, rozumiesz? Wyły nieludzko, jak ogłuszone krowy. Pokazywały nam domy posiekane odłamkami. Wspominały strzały i krzyki, ostatnie krzyki ludzi. Potem grzebały ich na swoich podwórzach. Pod szarym, wiosennym niebem, pod chmurami ciężkimi jak te wspomnienia, wciąż mam przed oczami kopczyki i plastikowe wianuszki, na prowizorce drewnianych krzyży. Słońce kryło oczy za horyzont. Wino zostawiło czerwone plamy na swetrze. Mówiłaś, czułam się winna, cokolwiek bym zrobiła, gdziekolwiek bym była. Winna jak wszyscy. Każdy z nas, od teraz już zawsze, będzie winny, bo żywy. Kto uciekł wobec tych, którzy zostali? Kto nie strzelał wobec tych, którzy chwycili za broń? Kto przeżył wobec tych, którzy nie wrócą? Dziadek z ostatniego domu. Oddaliśmy mu ostatnie konserwy. Podszedł z obitą szklaneczką. Mnie też, polej.